Kajet, motherfucker. Eherbata.pl gonna be legend. Wait for it. It's a drop! Dairy. Legendary! Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Trzymaj Oraz mm. na mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu.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 Film ten trafił do polskich kin 25 grudnia. Ja byłem w kinie dzień później i cóż, no teraz opowiem Wam o moich wrażeniach. Recenzje. Film ten zbiera dość mieszane. Sporo jest też tych głosów negatywnych. Moim zdaniem jest to nie do końca usprawiedliwione. Znaczy. Te negatywne opinie moim zdaniem wynikają nie tyle z jakichś niedorobek w samej produkcji, co raczej w kampanii marketingowej i w działaniach dystrybutorów. Jeżeli widzieliście trailer, ulotkę, plakat, cokolwiek, to wiecie, że w tym filmie występują Jennifer Lawrence i Chris Pratt. Wiecie także na pewno, że Zostają wybudzeni na pewnym statku kosmicznym, nie wiadomo dlaczego i muszą sobie jakoś z tym poradzić. Jest to bardzo problematyczna sytuacja, mam jakąś tajemnicę, zagadkę itd., itd. To wynika z trailera, podobnie zresztą z opisem na ulotkach kinowych. Ja może przeczytam tutaj całość. Gwiazdy Hollywood, Jennifer Lawrence i Chris Pratt razem na wielkim ekranie. Oto pasażerowie, pełna zwrotów akcji opowieść o podróży przez czas i przestrzeń. Planeta, do której zmierza statek Avalon oddalona jest od Ziemi o 120 lat świetlnych. Tyle miał trwać lot do miejsca, które będzie nowym domem dla ludzi. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Dwoje pasażerów podróżujących w stanie hibernacji, Jim w tej roli Piat i Aurora w tej roli Lawrence, niespodziewanie budzi się wiele lat za wcześnie. To błąd systemu czy czyjeś celowe działanie? Między dwojgiem samotnych ludzi rodzi się uczucie. Ale nagła awaria statku dramatycznie zmienia całą sytuację. Jim i Aurora muszą odkryć przyczynę problemu, zanim Avalon ulegnie katastrofie. Pełen emocji thriller, pasażerowie w kinach od 25 grudnia. planet. But a year ago, everything changed. Hello? Anybody here? Hello? Do you know what's going on? Nobody else is awake. I think something went wrong with the hibernation pods. We woke up too soon. Nine years too soon. Well, this can't be happening. We have to go back to sleep. We can't. No i właśnie, rzeczywiście mamy tutaj ten setting sci-fi. Nasi bohaterowie podróżują statkiem Avalon w bliżej nieznanej przyszłości, kiedy to Ziemia jest trochę przeludniona i to nie jest tak, że nie wiem, ludzkość ucieka z naszej planety, tylko po prostu część ludzi, których na to też stać wybiera się w podróż kosmiczną na kolonię ziemską. W tym przypadku jest to Homestead 2 i tam zamierza wieść dalsze życie. Podróż ma trwać 120 lat. Nasi bohaterowie są w stanie hibernacji i niestety w pewnym momencie coś się dzieje. Budzi się jedna osoba, potem budzi się druga osoba i to są właśnie nasi bohaterowie. Przy czym tutaj słyszeliście Pełen emocji, thriller, pełna zwrotów akcji, opowieść o podróży przez czas i przestrzeń. No, właśnie nie do końca. Tak samo ta rzekoma tajemnica sugerowana przez trailery, dotycząca tego, dlaczego bohaterowie się wybudzili, ona nie istnieje już w kontekście samego filmu. Te materiały z jednej strony troszkę oszkurą, troszkę mieszają nam w głowie, co mogłoby być w sumie nawet niezłym zagraniem, ale niestety przez tę dziwną sugestię tajemnicy, napięcia thrillera, jakiejś nie wiadomo jak dużej przygody akcji suspensu troszkę źle ukierunkowało oczekiwania widzów i w związku z tym pewnie wiele osób się zawiedzie. Dlaczego? Bo mamy tutaj te wątki technologiczne, kosmiczne, przygodowe w tle. Na pierwszym planie jest zaś coś innego. Tak naprawdę pasażerowie to love story w kosmosie. Tak, jest to opowieść o związku dwójki ludzi. O relacjach damsko-męskich jest to też teatr dwójki aktorów, bo tak naprawdę poza Jennifer Lawrence i Chrisem Prattem na ekranie widzimy tylko kilka innych osób. Znaczy dobrze, widzimy troszkę więcej, bo na walonie jest zamkniętych, zahibernowanych pięć tysięcy ciał pasażerów i jeszcze bodajże 258 ciał członków załogi, ale tych widzimy tylko gdzieś tam leżących w komorach. Zaś takich osób grających, jest tutaj naprawdę garstka, i większość pojawia się jedynie na, nie wiem, minutę, dwie, trzy, może. Za to Chris Pratt i Jennifer Lawrence odpowiadają za cały tak naprawdę film. Jest to teatr dwójki aktorów oparty na tym wątku romansowym, ewentualnie romansowo-obyczajowym. Jest to bardzo, bardzo konwencjonalne. Ona, piękna blondynka, zamożna, z dobrego domu, jej ojciec był. Sławnym literatem, czy jakimś innym przedstawicielem świata kultury i sztuki. Ona też jest pisarką, podróżuje teraz pierwszą klasą. On zaś, Chris Pratt, Jim, jest prostym człowiekiem, jest mechanikiem, inżynierem. Tacy ludzie są potrzebni w koloniach ludzi, więc załapał się na statek, podróżuje klasą ekonomiczną i teraz spotykają się w tych niecodziennych warunkach, niecodziennych okolicznościach. Na statku kosmicznym wybudzeni o 90 lat za wcześnie. Oczywiście wiedzą, że nie przeżyją tej podróży. Nie są w stanie ponownie się zahibegnować, nie są w stanie zawrócić statku, a nawet jeśli to taka podróż powrotna też zajęłaby kilkadziesiąt lat, Ogólnie ich sytuacja jest bardzo nieciekawa. No i jak się możemy domyślać, nagle ten status społeczny, jakieś tam różnice stają się nieistotne i zawiązuje się pewna relacja między naszymi bohaterami. Jednak pojawia się konflikt dramatyczny, ta relacja zaczyna się komplikować, a później jeszcze dochodzi do tej odrobiny akcji i przygody, gdyż nasz statek no, jest zagrożony. Tak, grozi mu katastrofa. A co za tym idzie? Grozi śmierć ponad 5000 osób, i tylko nasza dwójka może coś z tym fantem zrobić. Ech. Sam nastawiałem się właśnie na kino akcji, na taką, na ten thriller w kosmosie. Dostałem zaś tę opowieść o trudnej miłości dwójki osób, i powiem Wam, że o dziwo nie zawiodłem się. Jest to film, który który stosując metafory kulinarne nie jest najlepszym głównym daniem. Raczej się nim nie najemy, nie zachwycimy się nim, ale co istotne jest to produkt lekko strawny. Ja sam mówiłem moim znajomym, że jest to kino bardzo bezpieczne. Jest to bezpieczny średniak, który ma pewne zalety, a cała reszta jest po prostu przeciętna, zadowalająca. Film na pewno prezentuje się bardzo ładnie. Kosztował Podajże 110 milionów dolarów i w sumie to to widać. Statek kosmiczny Avalon wygląda niesamowicie dobrze. Całe jego wnętrze, a trzeba przyznać, że wnętrz pokazano nam tutaj naprawdę wiele, prezentuje się także. Bardzo atrakcyjnie, wizualnie. Mamy świetną scenę, przynajmniej jeżeli chodzi o audiowizualia, bo pod kątem logiki i samej treści już nie do końca, kąpieli w basenie, gdy nagle zostaje wyłączona grawitacja. Świetna rzecz. I kilka innych smaczków też, między innymi wyjście ze statków, przestrzeń kosmiczną. To wszystko wygląda ładnie. Cała oprawa audio wideo jest w porządku. Muzyka, może i nie będę jej nucił w najbliższym czasie, ale w samym filmie sprawdza się całkiem nieźle, pasuje do scen, które w jakiś sposób podkreśla, którym towarzyszy, zaś ta fabuła. No właśnie, jeżeli chodzi o wątek romantyczny, wszystko jest znane, ale zrealizowane sprawnie, bezpiecznie jest ok. Jeżeli zaś chodzi o te wątki bardziej naukowe, technologiczne, nie ma przez większość filmu żadnych takich rażących błędów. Ja mam na to alergię, gdy są pokazywane jakieś absolutne kłopoty absurdalne zachowania bohaterów i tak dalej. Bardzo mnie to zawsze peszy i irytuje. Tutaj czegoś takiego nie mamy, aż do wielkiego finału, gdy dowiadujemy się, jak jest zbudowany statek. Poznajemy pewne detale techniczne. Teraz tego nie zdradzę. Może w strefie spoilerowej coś powiem na ten temat. Nagle okazuje się, że architekt statku chyba troszkę zapił przy pracy albo nie wiem. No, nie miał wykształcenia w tym kierunku. Ale poza tym, pod kątem naukowym, też jakoś można to wszystko kupić i dotrwać do końca. Ten film ratuje, po pierwsze, to bycie lekką i ratuje go też nasza para głównych bohaterów, Jennifer Lawrence i Chris Pratt. To są, cóż, no, pewnego rodzaju idole naszych czasów, nie? takie bożyszcza kinowe dla. Trzeba przede wszystkim młodego pokolenia, ale pewnie też nie tylko przecież okresie pracie po strasznikach galaktyki czy nawet Jurassic World pisało się po prostu niesamowite rzeczy jaki to on nie jest męski, cudowny i tak dalej no i poza tym wydaje się być sympatycznym facetem, zresztą tak samo było w przypadku Jennifer Lawrence, która przecież no w sumie jako aktorka też jest bardzo uznaną osobą jest przecież młodziutka, ma tam 26 lat bodajże już ma na koncie Oscara, Baftę, chyba 3 złote globy, może nawet więcej, i tam masę innych nagród za najróżniejsze produkcje. Do tego Jennifer Lawrence dała się poznać jako po prostu sympatyczny człowiek, któremu woda przynajmniej na początku nie uderzyła do głowy. Teraz w sumie jakoś bardzo mocno nie śledzę jej kariery, ale pamiętam swego czasu właśnie też w kontekście gali Oscarowej, ale nie tylko jak najróżniejsze media, czy to takie stricte branżowe, czy też takie bardziej luźne strony związane z popkulturą pisały o tym, o tych wszystkich drobnych potknięciach Jennifer o jej zachowaniu w miejscach publicznych, w sensie na imprezach branżowych, filmowych. Czytałem też sporo wywiadów ja I rzeczywiście wydawała się być taką autentyczną, sympatyczną, młodą kobietą, która no nie obnosi się jakoś z tymi swoimi sukcesami, wręcz przeciwnie, jest taka troszkę nieśmiała i to naprawdę sprawiało niesamowicie dobre wrażenie. I tutaj na ekranie widzę, że yy, znaczy nadal yy, czuję sympatię do tych yy, Aktorów, już po pierwsze. Co do samych bohaterów, także. Lawrence zagrała moim zdaniem bardzo sprawnie. Aurora jest dość autentyczna i właśnie też jest taką dosyć sympatyczną, może delikatnie, trochę napuszoną, jednak przez wzgląd na ten status społeczny, kobietą. Jednak nie jest jakoś przerysowana całkiem sensownie, wiarygodnie reaguje na różne wydarzenia w fabule. Zaś Pratt, Pratt. Ech, Miałem z nim mały problem, bo jest troszkę, ta postać grana przez niego, ten Jim, jest troszkę warzywkiem, drewienkiem, jak to się mawia. To znaczy nie zawsze ma dużo do zagrania. Momentami jest spoko, naprawdę wypada wiarygodnie i sensownie reaguje na to, co się wokół niego dzieje. Czasami jednak w kilku scenach Gama jego gestów, min i nie wiem, melodii zdania możliwych do użycia jest dość uboga, ale ostatecznie i tak w sumie to pasuje do roli tego właśnie prostego mechanika, inżyniera, który, który znalazł się w takich, a nie innych okolicznościach. Ostatecznie jednak ta dwójka ciągnie ten film i bardzo sympatycznie śledzi się losy tej ich relacji. Tak, te wzloty, upadki aż do samego finału. I właśnie finał nadal jest bezpieczny, co z jednej strony. Może i jest dobre, bo diabli wiedzą, jakby to wszystko wyglądało, gdyby twórcy posunęli się, gdyby twórcy zdecydowali się na jakiś wielki twist, ale z drugiej strony przez to nie ma żadnego zaskoczenia. Tak jak mówię, od samego początku wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło, co wybudziło pierwszego bohatera. Potem bardzo szybko dowiadujemy się, co wybudziło drugiego bohatera. Wiemy też, na czym polega problem ze statkiem Avalon i na czym polega problem z relacją pomiędzy naszą dwójką, a w finale po prostu dochodzi troszkę więcej detali i troszkę więcej akcji i ostatecznie film kończy się tak jak zapewne, 90% widowni się tego spodziewa. Nic oryginalnego, nic szczególnego, ale całkiem sympatyczne, lekkostrawne kino, co też zabawne. jak akurat byłem na tym sensie w gronie stricte męskim i wszystkim nam seans się podobał, więc, więc nie do końca zgadzam się ze wszystkimi głosami krytyki. Jeżeli nastawicie się na thriller, kino akcji, na nie wiadomo jakie science fiction na pewno się zawiedziecie. Jeżeli podejdziecie do kina bez oczekiwań, z małymi oczekiwaniami, czy właśnie nastawieni na love story w kosmosie, to myślę, że wyjdziecie z niego zadowoleni. I to chyba wszystko, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Jeżeli chcecie posłuchać jeszcze troszkę spoilerów, bo nie, wiem, nie wybieracie się do kina, oglądaliście go dawno, nie pamiętacie, słuchacie tego podcastu w roku 2040, albo po prostu lubicie spoilery, no to słyszymy się za sekundkę. This is not a test. This is your You have the luxury of not knowing what I know. You can't handle the truth. You want answers? May God be with you all. Witam ponownie. Więc y tak, jeżeli chodzi o kwestię tej tajemnicy, to ja na pewno nie rozumiem tego zagrania ze strony dystrybutorów, bo już w pierwszej scenie filmu widzimy statek, który przedziera się przez deszcz meteorytów, teoretycznie ma tarczę ochronną, pole siłowe, ale nagle trafia na jakiś wielki meteoryt i ten przebija się przez tę tarczę, przez to pole siłowe uderza w statek, no i wiemy, że to jest przyczyną dla której wybudził się Chris Pratt, czyli Jim Następnie zaś widzimy jak Jim stara się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości, ale nie może, zżera go ta samotność i zakochuje się w naszej aurorze, zaczyna czytać o niej w wielkiej bazie danych dostępnej na statku, czytać jej powieści, przeglądać jakieś materiały wideo, zakochuje się coraz mocniej, aż w końcu tak trochę w takim akcie desperacji otwiera jej kapsułę, więc znowu nie mamy absolutnie żadnej zagadki. Wiemy doskonale dlaczego wybudziła się postać pierwsza i druga. I też widzimy, że ta pierwotna awaria niesie za sobą kolejne, bo statek powoli zaczyna wariować, tak różne układy zaczynają padać i to nas prowadzi do drugiego aktu, w którym właśnie najpierw mamy wątek romansowy, układając się pozytywnie, potem Aurora dowiaduje się że to Jim ją obudził i oczywiście wiecie, no, w ten sposób no, odebrał jej życie, ona musi umrzeć na tym statku, więc wiadomo, że nie jest tym faktem zachwycona i oczywiście reaguje gniewem, agresją, bezsilnością, nie wie jak jak ma żyć dalej, tak co ma zrobić jeszcze ma, musi żyć z mężczyzną, który właśnie no niemalże ją zabił za życia <gryw> więc ta sytuacja się komplikuje Tutaj nie ma żadnych takich naprawdę szałowych elementów, ale to wszystko wygląda całkiem sprawnie na ekranie. Niestety, właśnie jest bardzo konwencjonalnie. Gdyby na przykład okazało się, że Jim próbował wybudzić Aurorę, znaczy może nie próbował wybudzić, ale myślał o tym, zebrał tam jakieś dane, na jej temat przygotował narzędzia i potem na skutek tej awarii Aurora by się wybudziła i myślałaby, że to on jest winien, a on by nie był winien, no to myślę, że to by było Dużo bardziej dramatyczne i ciekawe i przejmujące, zajmujące dla widza, a tak śledzimy to, bo wygląda ciekawie, setting jest interesujący, ale jednak szału nie ma. I najbardziej irytuje jednak to podejście do technologii w finale, bo okazuje się, że ten kawałek gwiezdnej skały uderzył w reaktor, w rdzeń czy jakieś urządzenie sterujące reaktorem napędzającym cały statek i ten reaktor powoli, powoli się uszkadzał coraz bardziej, przegrzewał i teraz tak się przegrzał, że trzeba go schłodzić manualnie. I na czym polega problem? Problem polega na tym, że architekt rzekomo tak zaprojektował statek, że pomieszczenie sterujące reaktorem znajduje się tuż obok niego i oddziela od reaktora to pomieszczenie, tylko jakaś szyba. Rozumiecie, macie reaktor, w którym powstaje jakaś niesamowita energia, napędzająca przeogromny statek. Statek wielkości, nie wiem nawet do czego to przyrównać, jakieś pięciu tysięcy I coś takiego jest napędzane tym reaktorem, a reaktor jest oddzielony tylko szybą od pomieszczenia sterowniczego. Dodatkowo okazuje się, że przycisk odchłodzenia chłodzenia. Nie działa, czy tam dźwigienka nie działa, bo coś tam się zacina, i oczywiście trzeba ją otworzyć manualnie, bo oczywiście dźwignia, która ma pomóc na wypadek przegrzania reaktora, jest zależna od reaktora. No i jak otworzyć system chłodzenia? Ręcznie, otwierając po prostu jakiś tam włas. No i Chris Pratt wychodzi na zewnątrz, tam coś tam. Wciska, do tego ten włas jest w jakimś ogromnym tunelu, też nie po prostu na zewnątrz, tylko w takim tunelu, więc w ogóle nie ma tam jak nawet się odsunąć, schować, nic. Bardzo logiczne rozwiązanie po prostu. tak kupił dyplom pewnie na bazarze za 20 zł tego statku. Potem piat dodatkowo, wiecie, no, musi otworzyć włas i puścić ten ogień, jakiś niesamowity po prostu żar, energię, na siebie ją przyjąć. Osłania się jakimś kawałkiem blachy, który oczywiście, cóż, no, nie topi się ani nic. Zresztą jego kostium astronauty też się nie topi, nie niszczy standardnie, takie standardy unijne pewnie były. I ostatecznie jeszcze się okazuje, że jak już ten włas się otworzy, to wyrzuci nas w przestrzeń kosmiczną prosto w silnik tego statku kosmicznego, czyli jak nie spali nas ten ogień z reaktora, to spali nas w silnik. No i niby tam piat przeżywa, ale po prostu pod kątem logiki i właśnie techniki technologii, fizyki to tutaj ten finał jest przeokrutnie naciągany i tak po prostu pełen sztucznie wytworzonych wykreowanych dramatów napięć, właśnie twistów i niestety nie wypada to najlepiej ciekawie za to się sprawdziło to, że gdy już w końcu nasi bohaterowie przeżyli to po prostu spędzili za sobą resztę życia na tym statku napisała nasza pisarka książkę zgodnie ze swoimi planami, jak i spraw po prostu odszedł. I kończy się właśnie tak słodko-gorzko, bo bohaterowie zginęli, ale zostawili po sobie ślad, spędzili niby resztę życia szczęśliwie, razem. Nadal bardzo konwencjonalnie i ktoś mógł powiedzieć, że troszkę to mdłe, ale jakoś nie czuć tej mdłości, tak? nie czuć, że to wszystko jest przesłodzone. Wręcz przeciwnie, właśnie to jest lekko stawne. Człowiek, przynajmniej ja odczuwałem jakąś tam lekką satysfakcję i wyszedłem z kina zadowolony tak samo jak moi znajomi więc jeżeli nadal nie widzieliście może niekoniecznie iśćcie do kina ale jeżeli będzie gdzieś ten film wyświetlany w telewizji na jakimś festiwalu czy będzie dostępne DVD za 20-30 zł to możecie się zaopatrzyć myślę śmiało też myślę, że może być całkiem niezły film na randkę, bo nie jest właśnie typowym filmem romansowym, romantycznym, yy, bardziej niepolską komedią romantyczną, a czymś troszkę bardziej interesującym, wartościowym myślę, więc dlaczego by nie? Ale to już zależy od Was, czy i kiedy go obejrzycie. Ja tymczasem kończę ten podcast. Trzymajcie się serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!